Zakopało. Całe śniegiem zasypało można by rzec na temat polskiego podcastingu. Jeszcze się ludziska do pracy. Pamiętacie, w którymś tam epizodzie swoim mówiłem, że jak się nie weźmiecie do nagrywania, to wiosna nie przyjdzie i co? Proszę bardzo, śniegu napadało jeszcze więcej. Chcieliście, to macie. Będzie więcej odcinków, przyjdzie wiosna. Posłuchajcie Roberta, więcej co mów. No dobra, a co w dzisiejszym epizodzie? Dziś dokończę temat wojskowy. Papa mnie o to prosił, także proszę bardzo, Papa. Dogrywam temat. Jeszcze jest trochę do opowiedzenia. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje. A na sam koniec tego właśnie epizodu puszczę plik znaleziony w internecie, który został nagrany podczas apelu wojskowego. On to może troszeczkę bardziej uświadomi Wam Jakiego rodzaju ludzie pracują w wojsku polskim? Zapraszam serdecznie do słuchania. próby mikrofonu. Słyszycie tą muzykę? To u nas na pokładzie CPIM podcast. Możecie wsiadać, jeśli chcecie. Bilety w pierwszej klasie wciąż dostępne. Zapraszam. ww.ceppelinpodcast.blogspot.com. Startujemy 1 marca. Sponsorem audycji jest podcast.pl, największy katalog polskich podcastów. W ostatnim epizodzie jakoś tak wyszło, że zabrakło mi słowa dziadek, yy, które to określa starego żołnierza, starego służbą żołnierza, bo często bywało tak, że kotem był ktoś starszy od dziadka. Starszy wiekiem ale młodszy służbą i musiał wykonywać polecenia tego swojego dziadka, a więc młodszej osoby. <grym> tak, W wojsku takie rzeczy miały miejsce, całkiem to było normalne, powszechne. Skoro już przy dziadku jestem, to może powiem, jak wyglądała cała hierarchia w wojsku dla nas, czyli dla żołnierzy służby zasadniczej. Na początku przychodziło się jako kot, no i przez cztery miesiące było się y, właśnie kotem. Później następowało coś, co się nazywało przycięciem na ogona. Y, to było po czterech miesiącach i y, zostawało się ogonem, czyli jeszcze kotem, ale już przyciętym ogonem, który miał troszeczkę więcej przywilejów, bo kot nie ma kompletnie żadnych przywilejów. Y, po roku jest się mianowanym przez swoich dziadków na dziadka, no i wtedy już wszystko się zmienia tak dosyć diametralnie i y, samemu się zaczyna y, rządzić, <grych> chociaż też jeszcze tak nie do końca. A y, po półtorej roku zostawało się rezerwą, y, i, i zaczynało się chyba na 150 dni przed końcem o właśnie, to jest, to jest dosyć istotne na 150 dni przed końcem e, kupowało się centymetr, czyli taką miarę krawiecką i każdego dnia odliczało się odcinając jednocześnie jedną miarkę ten jeden centymetr każdego dnia więc to był taki kalendarz rezerwisty czyli na 150 dni przed końca zaczynało się e, coś takiego odliczać, a Eee, jeszcze było coś takiego, że zostawało się chyba cywilem na, na 50 dni przed końcem jakoś tak I, i wtedy się już chyba stukało, a właściwie już nie pamiętam dokładnie, że się stukało tacą mm, w jadalni i, i wykrzykiwało swój numer do końca. No, takie były mm, tradycje odnośnie po kolei mówiąc Kota, Ogona, Dziadka, Rezerwy i Cywila. O. Wyszukałem też w internecie troszeczkę informacji takich <śmiesznych>, śmiesznych, bo w wojsku było dużo wierszy, dużo jakichś rymowanek, no to właściwie wierszami nie można nazwać, ale takie rymowanki, różne powiedzenia, i, i trzeba było się tego uczyć. Nie tylko były zwykłe regulaminy, które trzeba było wpuć na pamięć, ale też i były regulaminy falowe. Takie, które urozmaicały czas przebywania w wojsku, a dla cywili no to się będzie wydawało kompletnie idiotyczne. Także teraz wam powiem o tych idiotyzmach. I tak na przykład yy, kod, aby wykonał cokolwiek na co ma ochotę, <śmiech> To nie była prosta sprawa i nie dosyć, że trzeba było wiedzieć kiedy coś tam może zrobić, to jeszcze trzeba było wiedzieć jak. I na przykład kot musiał wierszykiem takim poprosić o to, aby mógł się położyć na wozie, a więc na łóżku. I zaczynał. Ja kot szarobury z kitą zadartą do góry, niegroźny dla otoczenia, proszę o pozwolenie na wóz wskoczenia. Także to była regułka dla kota o to, żeby mógł się położyć. Tutaj przy okazji powiem, że jako kot w ogóle nie wolno było leżeć na łóżku, aż oczywiście do capstrzyku, czyli do momentu, kiedy kładzie się spać. Przycięte koty mogły już leżeć, ale z tak zwanym uziemieniem, czyli jedna noga musiała zawsze spoczywać na podłodze. Ech a dopiero później jako dziadek można było się normalnie położyć. Że oczywiście, jak, jak nie było żadnych zajęć, ani niczego innego do roboty, bo to wcale nie było tak, że ktoś chciał, to się kładł. Były też meldunki do dziadków, na przykład z prośbą o pozostanie na sali. Szanowny dziadku, jak od Szarogóry, z kitą podwiniętą do góry na wysokość pałacu kultury, wystrzelony z rakiety, ch... wie z jakiej planety, proszę o szanownej fali, o pozostanie na sali. No i takich wierszyków była cała masa. No, nie trzeba się ich tam było tak specjalnie uczyć, ale kilka trzeba było znać. i Trzeba było w każdym razie z nich korzystać, jeżeli chciało się coś osiągnąć. A przy okazji rozbawić dziadków, bo jakie inne atrakcje w wojsku mogły być. Ci, którzy szybko załapali o co chodzi, nauczyli się tych wierszyków, to potrafili je wykorzystać w odpowiedni sposób. I nie mieli problemów. Jak się ktoś tam burzył z kolei i wydawało mu się, że tego nie zrobi, tam tego nie zrobi, że to jest złe, coś tam jeszcze jest złe i nieludzkie i w ogóle, no to sobie właściwie tylko i wyłącznie pogarszał. Yy, a były też takie momenty, że yy, padało pytanie, czy chcesz być traktowany falowo, czy regulaminowo. No i jeżeli... Ja taki delikwent zdecydował się na regulaminowe traktowanie, to miał po prostu przekichane. Także moim zdaniem lepiej było powiedzieć na przykład e, jakąś, jakiś meldunek w sensie tej rymowanki, jak od góry, z kitą zadartą do góry, ponad pałac kultury, niegodzin meldowania, melduje posłusznie, że i coś tam powiedzieć dalej. Eee, nie, żebym ja pamiętał to teraz i z głowy mówił. Ja sobie przypomniałem i mam zapisane na kartce te reguły. Te. <śmiech> no także lepiej było się nauczyć e, czegoś takiego, czy, czy jak wchodził na przykład dziadek i mówił dobranoc leśni ludzie, wchodził do pokoju, kiedy my już mieliśmy zasypiać, no to trzeba było odpowiedzieć dobranoc robin Chudzie. Jak wchodził i mówił dobranoc koty, trzeba było odpowiedzieć dobranoc królu złotych. No i były takich trochę rymowanek, że trzeba było wiedzieć, jak się zachować. Jak jeszcze odnośnie spania, to może powiem, że yy, jak wchodził dziadek i pytał, wojsko śpi? No to trzeba było jakoś zareagować. No i oczywiście wszyscy na początku yy, reagowali, znaczy wszyscy, no na początku były reakcje różne. Jak ktoś nie wiedział, jak odpowiedzieć, no to odpowiadał, że yy, wojsko śpi. No i wtedy było szybko, jak to śpi? Krzyk wielki, wstawać wszyscy z biurka na korytarzu i tak dalej. Przecież wojsko nie może spać, co to za wojsko, które śpi? No i minęło, mija kilka dni, i znowu wpada do pokoju i, i pyta to samo, wojsko śpi? I wtedy już każdy konsternacja nie wie jak się zachować, cicho, nikt nic nie odpowiada, boją się po prostu. No, I on znowu na korytarzu zbiórka. no jak to jest, że y, wojsko śpi, nic nie odpowiadają, to znaczy, że y, wojsko śpi znowu było źle. No i później się dowiedzieliśmy, jak trzeba zareagować i jak wchodził dziadek i pytał, wojsko śpi, wojsko czuwa. No i to było to właśnie, na co dziadek czekał. W niektórych jednostkach kot na przykład nie mógł pukać do drzwi dziadków, tylko musiał drapać do ich drzwi. No w końcu był kotem. Śmieszne takie. Dla mnie to śmieszne, przez to przechodziłem. Dla, dla was to pewnie jest głupie strasznie, ale tak to było. I coś miałem powiedzieć, wyleciało mi z głowy. O czym to ja opowiadałem? Ach, już wiem. E, mówiłem o tym, czy regulaminowo, czy falowo chce być żołnierz traktowany. Jeżeli teraz taki ktoś stwierdził, że chce być regulaminowo, to naprawdę uwierzcie mi, że y, miał przekichane, bo regulamin można było y, stosować bardzo, bardzo dokładnie i na przykład regulamin mówił o tym, że żołnierz Zasadniczej Służby Wojskowej musi kłaść yy, się spać. o yy, yy, teraz z głowy mówię, więc nie pamiętam dokładnie, czy to była 22, czy to była 21.30, czy pobudki i tak dalej. No może pewne, pewne po prostu godziny yy, mogę pomieszać, ale w każdym razie załóżmy, że yy, musi być w łóżku o 22.00, i regulamin też mówił, że o 22.15 żołnierz musi już spać yy, i później było dalej w regulaminie napisane, że o godzinie 5.45 żołnierz ma jeszcze spać, a o godzinie 6.00 jest pobudka. No i stosując się do tego regulaminu yy, żołnierz miał 15 minut wieczorem na spanie i 15 minut nad ranem, a całą resztę można było mu zgodnie z regulaminem wykorzystać w jakiś inny sposób. Mało było takich cwaniaków, którzy chcieli być traktowani regulaminowo i akurat tak trafiło, że to mój młody żołnierz, notabene syn jakiegoś tam żołnierza służby zawodowej y, zaczął cwaniakować, a, a ja jako dziadek nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby mi tam 20 chłopaków podskakiwało, bo wtedy by je, oni bym je zjedli, więc musiałem ja jakoś sprawę rozwiązać, y, a, a że to był taki cwaniak, dużo wiedział na temat wojska, no to, to trafiło tak, że zakończyło się pytaniem, czy chcę być traktowany regulaminowo, czy falowo, no i no i, i, i trzeba powiedzieć tak, że y, kilku jego kolegów mnie przeprosiło i pozostali przy fali, a on był traktowany regulaminowo i miał duże problemów nie tylko ze mną, y, ale i z innymi y, swoimi dziadkami. No i jego sprawa to właściwie zakończyła się tak, że sam jeden został ze swoimi problemami, a pozostali, którzy na początku mu wturowali, y, przeszli na fale i i z tym resztą nie miałem problemów. Co by tu dużo nie mówić, oni ze mną mieli dosyć dobrze, bo y, ja byłem na tamte czasy dosyć jeszcze dobrze wysportowany, więc jak oni mieli jakieś zajęcia, ja robiłem wszystko z nimi, jak był jakiś małpi gaj, to ja z nimi biegałem, pokazałem im, że to wszystko można zrobić, że można zrobić w takim czasie, a nie jakimś innym i jak ktoś zaliczał coś nawet na truje, to mi to wystarczało i nie musiał poprawiać wyników. Widziałem kto jakie ma warunki fizyczne i było ok, także oni ze mną mieli dosyć dobrze, a jak ktoś coś przegiął, no to yy, uznawałem zasadę, zresztą wszyscy się najpierw na to zgodzili, że jak będę ja miał z nimi problemy, no to yy, zrobimy to w ten sposób, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, yy, no i oni się na to zgodzili. Yy, dla mnie lepiej, yy, dla nich w sumie też lepiej i... Jak ktoś tam coś przegiął, ktoś nie umiał się wytłumaczyć z jakiegoś tam swojego przewinienia, no to to były pogrzeby petów, czy na przykład szafa grająca tam kogoś spotykała. Co to jest pogrzeb peta? No niesie się peta przed sobą w kondukcie pogrzebowym. Wspiewa się żałobne pieśni i opłakuje tego peta, a po czym chowa w ziemi. A szafa, szafa grająca z kolei to, to już jest indywidualna kara, kiedy e, jakiś żołnierz musi włożyć głowę do szafki, tej swojej takiej metalowej, e, a dziadkowie, czy nawet czasami równi falą koty za to, że on coś tam przeskrobał i cała reszta musiała za niego wykonywać jakieś czynności. Cała ta reszta uderza taburetami, tym, tym siedliskiem od taboretów w górę szafki. No i to jest szafka grająca. Rzadko to było stosowane, ale, ale zdarzało się czasami. Pojawia się tutaj co tydzień. Co tydzień zasiada przed swoim mikrofonem, aby powiedzieć do Was kilka słów. Papa i jego podcast Papa Cafe. Zapraszam na www.papakafe.pl Podcast indywidualny Jestem Koras, Krzysztof Koras Grabowski W jaki sposób przebiega takie zakładanie wytwórni porno, czy łatwe jest to do osiągnięcia? Bo to jest podcast indywidualny Właśnie, to nie jest podcast jak... to jest podcast inny niż wszystkie Podcast.indywidualni.org Wracając do moich młodych, to muszę szczerze przyznać, że szybko złapaliśmy wspólny język, nie mieliśmy ze sobą problemów, ani oni ze mną, ani ja z nimi. Ja wiedziałem czego się spodziewać po poszczególnych ludziach i były takie sytuacje, że oni sami w pokoju rozwiązywali problemy, o czym ja tylko dowiedziałem się, że tak powiem od ścian, które mają uszy. No, ale w każdym razie ja z nimi problemów nie miałem. E, nawet powiem więcej. Z jednym z żołnierzy udało mi się zawiązać przyjaźń, e, a zaczęło się tak dosyć niewinnie. On zobaczył, że jestem normalny, że, że nie znęcam się nad nikim, tylko wymagam od nich robienia tego, co sam im pokazuje, że można zrobić. I nie byłem żadnym łosiem, nikim takim. Można było ze mną porozmawiać normalnie, Oczywiście stosując te wszystkie e, regulaminy falowe, które tam obowiązywały. E, no i tak od słowa do słowa e, okazało się, że on ma troszeczkę dojść e, gdzieś tam w służbie zdrowia, a ja z kolei mam wiedzę i spędziliśmy, że można go z wojska wyciągnąć. No i zrobiliśmy to. Tak, wyciągnąłem opaka z wojska. Oczywiście było tam trochę symulowania, było trochę pobytu w szpitalu, było trochę wyjazdów na, na różne tam badania i tak dalej. A ja przy okazji jeździłem z nim jako jego dowódca drużyny, więc miałem atrakcyjne wycieczki. No i zostaliśmy komplami, do tej pory się spotykamy z Grzegorzem. Także urodziła się też jedna przyjaźń w wojsku, jedna tylko. Z nikim więcej nie utrzymuję kontaktu z wojska. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, e, o wojsku. Właściwie chyba będę kończył i stwierdziłem, że ten mój ostatni podcast wojskowy był za długi i wracam do nagrywania krótszych epizodów. E, no i może opowiem jeszcze o tym. E, papa tam się czepił e, w ostatnich komentarzach. Cze, czepnął się tego, że e, on, jego, jego kontakt z wojskiem jest taki, że widzi, czy też widział jak zachowują się żołnierze na przepustkach, czy jak wychodzą już do cywila. No i odpisałem oczywiście na, na komentarz, możecie sobie przeczytać. A ja tutaj jedynie powiem, że zbyt wiele czynników y, decyduje o tym, że, że coś jest takie, a nie inne i, i nie chcę teraz usprawiedliwać usprawiedliwiać tych żołnierzy, natomiast mogę powiedzieć tyle, że ja ich doskonale rozumiem i ich głośne zachowanie, czy też y, przelewające się Litry alkoholu y, są dla nich uzasadnione, natomiast y, niezupełnie normalne w y, społeczeństwie, y, gdzie ludzie przebywają z dziećmi, z, z osobami starszymi, gdzie chcieliby mieć trochę spokoju. To są dwa różne światy. Wojsko i cywil to są dwa różne światy. Y, moje zakończenie służby wyglądało tak, jak to tradycyjnie wyglądać powinno, czyli zacząłem sobie tam na chyba 100 dni przed wyjściem potajemnie robić chustę, malować ją i tak dalej. Mogę się pochwalić, zrobiłem ją samemu. Nawet gdzieś miałem zdjęcie, ale zniknęło, zniknęło. I jeszcze tradycja nakazywała, że po wyjściu z wojska trzeba już na swojej stacji, znaczy na stacji kolejowej swojej miejscowości trzeba było zrobić tyle pompek, no właśnie, ile pompek? No ale pompki dzisiaj się robiło. Chyba za każdy miesiąc przebywania w wojsku jedną pompkę. Jakoś tak, także wcale nie, nie aż tak dużo, ale robiło się to na dworcu. I e, czasem ludzie byli zdziwieni. No i na sam koniec krzyczało się cywil. Także była to już ta wolność, aczkolwiek też nie do końca, bo jeszcze y, tręczyły wszystkich koszmary. E, także nie tak prosto było się od wojska oderwać na sam koniec przytoczę wam oryginalno, oryginalny taki fragment apelu wojskowego, coś co było życiową codziennością i to być może troszeczkę uzmysłowi wam jaki, jakimi idiotami są trepy w wojsku trep to jest żołnierz zawodowy oczywiście nie wszyscy, bo, bo też mógłbym wymienić tutaj wielu wielu dobrych oficerów. Natomiast większość z nich to chyba trepy. No może, może ja miałem takiego pecha, może moi wszyscy znajomi mieli takiego pecha, ale yy, ten właśnie apel, który zaprezentuję za chwilkę, unaoczni wam, dlaczego po prostu nie lubi się wojska, dlaczego nie lubi się trepów. I na tym zakończę, a dopiero w kolejnym epizodzie opowiem o jednostce, czyli to się przeciąga, ten Początkowy temat, który miał być we wcześniejszym epizodzie, nie pojawił się w tym, a pojawi się dopiero w następnym. Dziękuję już teraz za uwagę wszystkim i do następnego epizodu żegna się z Wami Robert Kessling z Próby Mikrofonu. Aha i na koniec chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że Apple prowadzony jest przez kapitana, nie przez jakiegoś szeregowca, tylko przez kapitana. A, a, to już powinien być wyższy poziom, tak mi się wydaje. Yy, apel troszeczkę poprzycinam, poskracam, yy, żeby nie był długi, nożący, a podejrzewam, że jak będziecie chcieli, to sobie możecie sami w internecie takie same perełki znaleźć. No to teraz się żegnam tak naprawdę, trzymajcie się. Panie kapitanie, kompanię na do apelu porannego. Okay. Poczuj. Poczuj. Witam w kolejnym tygodniu pięknie się A... rozpoczynającym i zapowiadającym i spytam po żołniersku o co tu kurwa jego mać chodzi w tym burdelu. O co tu chodzi? Kochulski miał na to jedno zdanie. Porośli i się w dupach poprzewracało. Niektórym, albo mówiąc po wojskowemu, najebało prądu w kitę. Nigdy nie obciętą, ani nigdy nie przyciętą. Staluchom. Staluchom pierdolonym, którzy nie powinni mieć prawa wejść, kurwa, do żołnierza młodszego falą jako stalowcy. Ci, którzy byli wcześniej w wojsku, w porządnym wojsku, a nie, kurwa, w przedszkolu, to wiedzą, o co chodzi. A barany typu kurwa, głuch, wieczorek i reszta pierdolców z plutonu dowodzenia, zjebanych ubów, niech popytają starszych służbą, co to znaczy? To ma prawo za dobrego wojska, nie za chujni obecnej, dziewięciomiesięcznej przy zakładówki kurwa. Żebym nie mówił, od poniedziałku, od kiedy rząd do łapy wzięli. Mądrze wydatkować pieniądze. To liczyłem, że 22-letni koń jest w stanie zrozumieć, co to znaczy dobrze. A dla niego dobrze to się nakurwić. I dym robić w kompanii. Barani łeb jeden z drugim. Wódka jest dla mądrych ludzi i piwo. A nie dla baranów. Barany piją wodę z koryta. Albo kwaśne mleko. Najwyżej straczki dostaną. Czas się zacząć szkolić, obywatele. Piękne zajęcia dzisiaj. Wieczorek z głuchem. I spółka. Czas się zapoznać. W planie, jak się nie zdążyliście zapoznać do tej pory. Co tam w plutonie słychać? Jakie będą zajęcia w przyszłym tygodniu? To ten zjebany bednarz wymyślił? No to tam jest napisane. Piękne zajęcia. Na pasie taktycznym. Bo za dużo energii. Chodzą, szukają poprzedniego tygodnia, miesiąca, jak śnięci, wyśpią się kurwa za dnia, a później się kanarki we łbach lękną. I pierdy w dupie, z którymi nie wiadomo co zrobić. Jak za dużo energii, to do kabiny. Tam chcę sklepać i robić swoje. Pierwszy bo, Pierwsza szafka za drzwiami po prawej czyja? Jarosza, kurwa, monetki zbiera. Numizmat! Tumizmatyk się znalazł. Aby mu tych monetek nie zabrakło. Jak będzie rzucał, kurwa. Przy wyjściu z monu, A za miesiąc przyjdzie, bo roboty nie będzie miał. Przyjmijcie na starszego. A najgłośniej będzie krzyczał. Jebać biedę. A ja się dowiaduję dzisiaj rano. Bo ciężko jednego czy dwóch impulsów. Albo przedzwonić. Dowódco, proszę przedzwonić na kompanię. Sprawa pilna. I dzwonię. Po to mi dowódca brygady dał. Telefon służbowy. bez limitu. Znaczy z limitem, kurwa, bez darmowych minut. Zapłacę za to, stać mnie, chuj. Po to, żeby takich dwóch baranów dymu gorszego nie narobiło. Albo ktoś w odruchu Solidarności nie wpierdolił im, bo już byli tacy fachowcy na kompanii. Urabura, szef podwóra. Namierzyli go w kiblu, jak mu wjebali, to chodził z fifami trzy tygodnie. I skończyło się burczenie. No ale jak jest przyzwolenie społeczne na to, żeby się chujnia działa, to tak właśnie się dzieje. Popamiętacie pamiętacie ostatni, kurwa, miesiąc służby chwalebnej. To za zmiana kodu była? Wieczorek, co masz do powiedzenia kolegom ciekawego? Co? Proszę? A Głuch co ma do powiedzenia? Nieprawda. Naparli na was, wlali wam, kurwa, wódkę do gardła i kazali wam chodzić po kompanii i dymić. Nieprawda. Szczyt bezczelności. Pluton drugi. Tyle. Plutonowi dowodzenia kłaniam się jeszcze raz za sprzątanie góry, bo tam jak pałą się nie nagoni, no to niestety nie ma kurwa. Dupy nikt nie ruszy, żeby kosz wyprożnić. Pluton dowodzenia się patrzy na służbę dyżurną, służba dyżurna na pluton dowodzenia, a wszyscy mają to w głębokim poważaniu, czytaj, we dupie, po prostu. Jak nie zadzwonię, trzy chuje, tam nie pośle na dół, jak zostanę dłużej, żeby dyżurnym przyszedł, kosz wypróżnił? Nie ma! Anastazjologów nam nie potrzeba w kraju, mogą wszyscy w do wyjechać do Anglii i do Szwecji. Czemu? No bo taki poziom znieczulenia, że nie potrzeba głupiego Jasia dawać. Można ciąć na żywca, klastać lancetem. Anastazjolog niepotrzebny. Ma wolne, kurwa, wykorzystuje za dodatkowy dyżur. Pytania? Sprawy? Wartość żołnierze zawodowi! Wystąp! Kośba zasadnicza do prawego. Łącz!